Infra. W wolne Media. Witam w kolejnej audycji Infra. Przy mikrofonie Michał Kuśnierz. Razem z jest Piotr Cielewiaś. Witaj. Witam. Dzisiaj byśmy chcieli pomówić o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia w Polsce. Temat niezwykle interesujący. Wbrew pozorom mamy sporo przypadków tego rodzaju spotkań, ale może zacznijmy od tego w zasadzie co to jest i o czym mówimy. Bowiem w odróżnieniu od tak y, zwanych zwykłych obserwacji UFO czy też noli niezidentyfikowanych obiektów latających, których jest cała masa i y, które napływają do nas y, praktycznie codziennie, spotkania trzeciego stopnia, w których y, świadkowie obserwują albo czasem wręcz wchodzą w jakieś interakcje y, z pasażerami tych y, dziwnych, niezidentyfikowanych obiektów, no, stanowią bardzo istotny i wartościowy odsetek spośród tych wszystkich obserwacji, dlatego, że podczas gdy mm, takie klasyczne obserwacje jakiś nie dziwnych czasem świata, czasem kul jakichś sferycznych obiektów, czasem trójkątnych, o przeróżnych kształtach. No zazwyczaj w większości takich przypadków możemy w jakiś sposób je jednak wyjaśnić, czy też zjawiskami atmosferycznymi, czy też balonami chińskimi lampionami i tak Natomiast kiedy dochodzi do spotkań z jakimiś postaciami, pasażerami tych UFO, no to już nie możemy sobie tak po prostu przejść obok tego, i powiedzieć, że w jakiś sposób no, da się to wyjaśnić pewnymi konwencjonalnymi obiektami i zdarzeniami Piotrze, takich przypadków bliskich spotkań na świecie jest setki nie nie tysiące ale Polska tutaj nie jest odosobniona i też u nas się zbierało tego typu zdarzeń przynajmniej kilkanaście no, masz rację. Masz rację. W Polsce tego typu zdarzeń było rzeczywiście dużo. Natomiast tutaj historia bliskich spotkań trzeciego stopnia jest na tyle ciekawa, że mamy tu do czynienia z całą gamą nie tylko obserwacji, ale również bardzo charakterystycznych istot. Tutaj począwszy od jakichś tak zwanych goblinów poprzez inne często bardzo, bardzo fantastyczne istoty. Natomiast przyjęło się tutaj uważać. Znaczy, to jest taki Oczywiście to jest taki jeden z przesądów ufologicznych, że najczęściej obserwowanymi istotami są te takie chude, chude, wielkokie istoty o szarej skórze. W przypadku Ameryki tak rzeczywiście jest, natomiast tutaj myślę, że mamy do czynienia raczej z jakimś fenomenem psychologicznym czy nawet socjologicznym, gdzie rozpowszechnił się nam pewien typ tak kosmiczny. I tych spotkań rzeczywiście jest dużo w, w, w USA, gdzie ludzie mówią o tak zwanej szaraka i tak dalej, które rzekomo dokonują porwania, natomiast w Polsce spotyka się je dość rzadko. W Polsce mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi istotami, które rzekomo pochodzą z UFO. Tutaj może jeszcze nadmienimy, że były to zróżnicowane przypadki. To były czy takie od tych, kiedy te istoty rzeczywiście wyłaziły tam z jakichś obiektów, czy krążyły sobie wokół nich, do tak zwanych przypadków stopnia zerowego, czy typu zerowego, kiedy obserwowano samą istotę, natomiast bezpośrednio nie widziano żadnego obiektu UFO, choć być może tam yy, gdzieś coś się działo. O czymś takim dzisiaj powiemy. Natomiast w Polsce mamy bardzo wiele ciekawych przypadków. Nie będę oryginalny i powiem, że najciekawszy jest przypadek Jana Wolskiego z roku 1978. No właśnie, to może od tego zacznijmy. No to jest e, przypadek nie tylko najbardziej znany w Polsce, ale też i na świecie. Chodzi za, e, znaczy wszedł do takiego, można powiedzieć, kanonu bliskich spotkań e, z nieznanymi. E, Istotami. Pokrótce może powiemy, ta historia pana Jana Wolskiego z 1978 roku jest szczegółowo opisana w różnych opracowaniach, książkach, programach radiowych i telewizyjnych, także myślę, że większość osób ją zna. Także może pokrótce powiedzmy, co wydarzyło się w Eminicinie 10 maja 1978 roku. No dobrze, otóż działo się tak, pan Jan Wolski, rolnik, dość starsza osoba, jechał sobie wodzem zaprzężonym w kobyłkę, kiedy nagle na polnej drodze napotkał dziwną postać, właściwie dwie dziwne postaci, które szybko wskoczyły sobie na, na, na jego wóz. No nie, nie był, nie był, prawda, nie chciał być nieuprzejmy i nie zgonił tych. Tych, tych dość śmiesznych ludków, które siedziały prawda, za, za jego plecami. Okazało się wkrótce, że e, były to postaci dość niskiego wzrostu, ubrane w czarne kombinezony, miały taką oliwkową skórę i skróne oczy. Ty, I Wolski skojarzył e, ich z Chińczykami, których rzekomo kiedyś w życiu widział. E, zapewne w czasie wojny. No, chodziło o Azjatów ogólnie może byli Chińczycy, natomiast tak mówił. Co się stało dalej? Po, po, po jakimś czasie Wolski wjechał na Polanę, gdzie, gdzie ujrzał w powietrzu dość charakterystyczny obiekt. On wyglądał dość, dość, dość ciekawie, nie przypominał takiego typowego UFO. Wkrótce te istoty zeszły z wozu i po jakimś czasie zaprosiły Wolskiego do środka. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bowiem w większości bliskich spotkań, kiedy dochodzi do tak zwanego porwania, to świadek jest ubezwłasnowolniony to znaczy jest albo rzekomo jak mówią, jak mówią ufologiczne legendy jest paraliżowany po czym zabierany do środka statku często przenika przez ściany czy unosi się Natomiast Wolski nie dość, że nie został sparalizowany, to sobie po prostu tam wszedł z własnej woli. Kiedy Wolski po podróży taką windą do góry, bo ten statek, prawda, wisiał parę metrów na ziemię, odnaleźł się w środku, spotkał jeszcze, jeszcze inne istoty. I w środku nie było zbyt ciekawie, jak na statek kosmiczny tutaj, może nie będziemy się wdawali w szczegóły, co on tam mhm. widział, natomiast powiedzmy, że Wolskiego, Wolskiemu nakazano się rozebrać, co zrobił. On to zresztą bardzo ciekawie opisuje, wszystko swoim prostym językiem, co czyni ten przypadek unikatowym, nie ukrywajmy, e, bowiem Wolski, no, trudno go, trudno go tutaj posądzić o, o, o jakieś fantazjowanie, chociaż były takie próby uczynienia z niego pijaka, czy też osoby niewiarygodnej, no i polski się rozebrał, oni go zbadali, potem, chyba za tą poczęstowali go takim, takim czymś w formie sopla. Soplen. Tak rzekomo <grym> do jedzenia Wolski nie chciał jeść. I właściwie zjechał sobie tu i pojechał do domu jakby nigdy nic. Kiedy przyjechał do domu powiedział żonie, że o tutaj takie coś mu się stało. Kiedy usłyszeli to jego synowie, natychmiast pobiegli na miejsce, gdzie mieli widzieć, prawda, jeszcze ślady tego zdarzenia, w postaci odcisków i tak dalej. Tutaj z emilicjina wywiązała się cała saga. Do, do, do, do, do, do, do, do wsi zjeżdżały autokary ciekawskich. Polski się pojawiał w wywiadach. Tutaj rzeczywiście nadszarpnięto jego wiarygodność nieco. Natomiast y, ogólna ocena przypadku jest no, taka, że to nie niezmiernie powiem wręcz unikatowe w skali, no, nie tylko kraju, ale i świata. Chociaż yy, rzeczywiście próbowano tutaj wyciągać na wiesz pewne, pewne nieścisłości w relacjach Wolskiego, mówiąc, że widział on na przykład helikopter albo że ktoś zrobił mu po prostu numer yy, zaziony no nie był osobą na tyle, yy, na tyle może, nie wiem jak to określić. A czy mógł nie rozpoznać po prostu jakiegoś konwencjonalnego prawda, pojazdu? No wiele osób tak chciało, żeby po prostu uważać, że, że Zawolski tam czegoś nie poznał, bo to był chłop ze wsi, natomiast jego relacje chyba nie wskazują na to, myślę. Była to tak. ciekawa, bardzo ciekawa obserwacja, tym bardziej, że ten obiekt, który tam tego, tego dnia prawda, się pojawił, widziany był jeszcze przez jednego świadka, no niestety było to dziecko, które nim tak. zawołało swoją mamę, to prawda, ten obiekt już sobie poleciał. Ale to właśnie... E, znaczy o tyle jest ciekawe, że e, relacja tego chłopca jakby się pokrywała też z relacją pana Wolskiego, dlatego, że opisywał e, pojazd w kształcie autobusu. E, no tak. Aś, I Wolski podobnie to opisał. Jest, jak mówiłem tutaj, daje Emilicina całą e, całą historię, to znaczy o, o innych zdarzeniach, o wcześniejszych zdarzeniach, o rzekomych niewyjaśnionych sprawach i tak dalej. Natomiast ja bym się tutaj koncentrował głównie na tym bliskim spotkaniu Wolskiego, jakże innym od tych, które miały miejsce w innych częściach Polski, czy czy nawet na świecie. Jeszcze nadmieńmy, że te to, to lata 70., ta końcówka lat 70., początek 80. to był najbardziej gorący okres w przypadku spotkań właśnie z takimi obiektami i z ich pasażerami. Tak, to może opowiedzmy o czymś, co wydarzyło się tego samego roku. To jest przypadek dużo mniej znany. Wiek tu o wydarzeniach z jesieni 78. roku w, w przy Rownicy i gonimy. Tam doszło również do obserwacji jakichś niezidentyfikowanych postaci, przy, tym, przy czym to jest o tyle ciekawe, że nie tak jak w przypadku pana Jana Wolskiego, gdzie był tylko jeden świadek, natomiast tam świadków było dużo więcej. No tak, przypadek był dość, dość podobny pod względem tego, co tam naprawdę zaobserwowano, bo oprócz dzieci obserwowały to, obserwowali to także dorośli, natomiast zwrócono uwagę na fakt, że te relacje niekiedy się nie pokrywają. I tak naprawdę golina jest taką, golina, przyrownica, różnie się określa ten przypadek. Przyrownicy w tym przypadku, który tutaj różnie się nazywa i doszło jednak do, do, do pewnego zdarzenia, które bywa kwestionowane ze względu nie tylko na przebieg, ale różnice w relacjach świadków mimo to warte jest ono przypomnienia tutaj nadmienimy, że rzeczywiście istoty, które tam widziano były podobne do tych, które widział Wolski nie wiemy jaki wpływ na, na te wydarzenia mogła mieć relacja z Emilcina, być może troszkę tam poruszyła wyobraźnię tych świadków natomiast co jeszcze, co jeszcze możemy powiedzieć świadkowie może rzeczywiście nieco różnili się tutaj w relacje. Natomiast był to przypadek interesujący i warty uwagi, chociaż do dzisiaj uważa się go za takiego mniej znanego brata Emilcina. Dobrze, to może zanim przejdziemy do późniejszych przypadków lat 80-tych, to posłuchajmy media. Witam po muzycznej przerwie program Infry, bliskie spotkania trzeciego stopnia w Polsce. Mówi o kuśnie, ze mną jest pod ciele biaś. Mówiliśmy Piotrze o tym najbardziej znanym polskim przypadku, czyli o Emilcinie i spotkaniu Jana polskiego z nieznanymi istotami, jak też i o e, wydarzeniach w Żyrownicy i Golinie. To był rok 78, natomiast przechodząc do roku 81, e, może parę słów powiedzmy o tym, co wydarzyło się w chałupach na Helu. Bowiem tam e, rzekomo wylądowało UFO jakiś nie, dziwny obiekt. E, I co jeszcze więcej wiemy na ten temat? Jak już wspomniałem, tutaj te, te, ten przełom lat 70 i 80 stanowił najbardziej gorący ufologiczny okres w Polsce. Kończyły go, prawda, może inaczej, rozpoczynały go obserwacje Wolskiego, obserwacje z Przyrobnicy. A takim pierwszym przystankiem w latach 80 była sprawa z Witkowic w pobliżu Częstochowy. To jest dość taka no, charakterystyczna historia jak już powiedzieliśmy na początku, w Polsce jest tak, że obserwuje się bardzo różnych kosmitów, rzekomych kosmitów. To też można badać pod różnymi traktakątami. Natomiast ograniczymy się tutaj może do samej historii. Otóż pewien pan o imieniu Stanisław wrócił w nocy do domu i kiedy jadł sobie jadł sobie zupę tutaj, natknął się na swoim domu na bardzo dziwną postać. Taką dość Niską, a nawet bardzo niską, a nawet miniaturową, która, prawda, zaczęła wkrótce go bardzo ciekawić. Pan Stanisław tutaj nie wiedział za bardzo co robić. Nie zaczął z tymi istotami rozmawiać, dogadać, dogadać się nie mógł. Czy to było eee... kilka istot, tak czy? Okazało się, że ich jest więcej. <śmiech> Pan Stanisław uciął sobie z nimi po gawędku. Tutaj jest cała historia, jak to się działo. To było późno w nocy. Obok spała jego żona. Obok pokoju spała jego żona. I co ciekawe, kiedy się obudziła. Miała do niego pretensje, że znowu przyprowadził jakiś kolegów w nocy, bo słyszała rozmowy. Czyli pan Stanisław rzeczywiście chyba rozmawiał z tymi istotami. Natomiast co się tam działo, to rzeczywiście jest bardzo ciekawe. Nie wiemy, czy to, co to tak naprawdę było. Czy pan Stanisław tutaj nie otrzymał bardzo wyczerpujących odpowiedzi na pytania, którymi zarzucał te istoty. No tutaj jest to w przypadek o tyle ciekawy, że mamy do czynienia z dość niskimi istotami, może one rzeczywiście nie były tak miniaturowe, jak powiedziałem, ale były względnie niskie, mierzyły tam około 70 cm To wszystko się potem dość dziwnie skończyło, prawda? Dowiem te istoty zniknęły. A cały przypadek przeszedł tutaj do, do historii choroby. No na samym ja. A następnym, następnym przystankiem było słynne lądowanie na Helu oraz w Warszawie, kiedy obserwowano bardzo podobne istoty. W roku 81 tutaj doszło rzekomo do czegoś równie ciekawego na Helu, kiedy do, w, w chałupach lądował niezwykły obiekt, który pozostawił po sobie ślady. Tutaj pan Kazimierz Wzowski w swych pracach wspominał, że natychmiast zwrócili się tam badacze, którzy rzekli, że ten obiekt ten bardzo, bardzo ciężki, bo pozostawił po sobie bardzo tutaj prasowaną ziemię w miejscu Natomiast ten przypadek jest dość taki śliski z tego powodu, że ma w sobie taki jakiś wysoki ładunek no, tej takiej, jakbym to określił, złej niesamowitości. To znaczy przejawia się w nim bardzo kontrowersyjna historia pewnego 38-latka plastyka, który rzekomo podczas spaceru miał napotkać dwie istoty w takich zielonych kombinezonach z pasem, które następnie zaprosiły go na, na, na pokład swojego obiektu i, i, i odbyły z nim podróż, w której przekazałem mu jakieś informacje odnośnie swojej planety, odnośnie tego, czego szukają i, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ten pan potem wrócił i zauważył, że choć wydawało mu się, że ta cała podróż trwała bardzo długo, minęło tylko kilka minut. Tutaj potem dopisywano inne historie bardziej, bardziej ezotoryczne. Na przykład pan Wzowski twierdził, że wszyscy badacze, którzy brali w tym udział, doznali jakiegoś takiego duchowego otwarcia. Tutaj cytuję... Mhm te słowa, natomiast dla mnie wydaje się to niewiarygodne. To znaczy, rzeczywiście, znaczy niewiarygodne. Niewiarygodna wydaje mi się ta cała historia i ta ezoteryczna otoczka, bowiem ezoteryka jest, jest nowotworem, który gnębi ufologię. Przez ezoterykę doszło do takiego podziału na tą new age'ową ufologię, pełna tam historii o kosmicznych braciach i innych pierdołach. Tak. I tą ufologię, która stara się zajmować tym w bardziej poważny sposób. Niestety ta zła, zła prasa, ta zła opinia o tych, tych wszystkich esotorycznych bajkach, uduchowieniach, istotach z kosmosu, podróżach na inne planety i tak dalej, no wyrobiła ufologom, którzy szukają tych bardziej namacalnych śladów, złą opinię w społeczeństwie. A jeszcze pozostając przy relacjach no, jednego z takich bardziej znanych właśnie, ufologów, o których wspomniałeś, pana Kazimierza Bzowskiego, e, może powiedzmy parę słów o przypadku z września 82 roku, który opisuje, opisuję z Warszawy. Otóż e, też doszło tam do niezwykłego spotkania ojciec e, z synem wieczorem, a przypomnijmy, że to był okres stanu wojennego, także to był okres e, czas e, godziny policyjnej policy ale jednak wybrali się w poszukiwaniu jabłek to się odbywało przy ulicy Wolickiej tam są takie sady na działkach otóż właśnie wieczorem wędrując przez te działki poczuli dziwny zapach i ujrzeli taką dziwną poświat. wyglądało to jak ktoś rozpalał ognisko no i kiedy się zbliżyli zobaczyli dziwny, taki unoszący się w powietrzu obiekt w kształcie dysku. A w pobliżu tego obiektu pojawiła się postać, która coś w takim jakby ciemnozielonym, znowuż nam powraca ten ciemnozielony kolor w kombinezonie. Tak, jeszcze tutaj nadmienimy, że te istoty, że wyglądały bardzo podobnie do tych, które były widziane na helu. Mhm, no właśnie. Później się pojawiła druga postać. Osoby, te, znaczy postaci, miały w ręku jakieś takie dziwne urządzenia, Nie wiem jak to nazwać, coś w rodzaju jakiegoś kółka. No i jak tutaj świadkowie opisywali, że jakby tak dreptały w miejscu. E, oczywiście dla świadków to było dosyć dziwne, przerażające, także w miarę szybko się wycofali. Tutaj tylko parę słów powiem o tym, że w ogóle ta okolica, bo to jest Czerniaków, to dzisiaj jest miejscem, gdzie często są obserwowane różne nie tylko obiekty, ale też czasem pojawiają się dziwne ślady na ziemi, tak zwane wypalenia. I czasem od czasu do czasu otrzymujemy też relacje do dziś dnia właśnie z tego rejonu. No, co prawda to są już relacje mniej spektakularne niż to, co przed chwilą czy to jest, natomiast rzeczywiście to uchodziło troszkę za taką dzielnicę cudów, ale może o tym powiemy kiedy indziej. W, w naszym programie. Natomiast tutaj dodajmy jeszcze, że te przypadki, kiedy te istoty rzeczywiście były obserwowane obok, e, obok obiektów, e, to są spotkania niezwykle ciekawe, to są relacje niezwykle, niezwykle rzadkie. Dzisiaj już takich niestety nie ma. Dzisiaj jest ich coraz mniej natomiast historia, którą przytoczyłeś należy według mnie do najciekawszych co ciekawe, rzeczywiście tutaj się przejawia taki jeden typ tego kosmity nawet dość podobnie wyglądającego przypominającego nie tylko tego z ale i tego, którego widział Wolski, chociaż tutaj kombinezonki im się różniły, natomiast te lata 80 były pełne innych, innych ciekawych spotkań my jeszcze na dzisiaj wybraliśmy dwa mhm. szczególnie ciekawa mianowicie przypadek pani Zofii Namlik oraz incydent z Będzienicy Nockowej na tak, ale może najpierw powiedzmy o pani Zofii Namnik. To był 1986 rok. Pani Zofia wraz ze swym mężem wybrali się na grzyby do miejsca położonego w pobliżu Olsztyna, w województwie zielonogórskim. Podczas tego grzybobrania usłyszeli taki dźwięk, jakby odgłos piły, ścinające drzewo, później trzask, oczywiście pomyśleli, że ktoś po prostu ścinał drzewo. Później się rozdzielili. Kiedy pani Zofia została sama, napotkała taką dziwną postać, szarą, jak sama mówiła. Ta postać się do niej zbliżyła. Wyciągnęła, jakby pokazała swoje dłonie, przegłuby dłoni, gdzie ujrzała czarne koła, pulsujące. Zadziałało to na nią w sposób hipnotyzujący, nie mogła się poruszyć, czy wpadła w ten rodzaj przerażenia, zaczęła krzyczeć do męża, by ją ratował. Mąż nadbiegł, ale zobaczył już tylko, że się postać. Ale później zaczęły się dziać dziwne rzeczy, czym prawdopodobnie właśnie z tym wydarzeniem jak już powiedziałeś, tutaj zacząłeś wiedzieć dziwne rzeczy, może nie będziemy tego wszystkiego opisywać, natomiast potem okazało się, że pani Zofia była zabierana na ten pokład tego pojazdu UFO wielokrotnie, to znaczy zwykle w celach leczniczych kosmici zastępowali NFZ i sanatorium. No ta historia jest na tyle ciekawa, co znaczy ona jest ciekawa i nie jest ciekawa, bowiem zakończyła się w sposób dość no... Wątpliwy. To znaczy dzisiaj pani, pani Zofia po okresie prawda, tych porwań, tych spotkań innych tych, tych wizyt tajemniczych istot w jej domu oraz po wykryciu prawda, u niej rzekomego implantu została bionego terapeutką i, i kontynuuje tą praktykę. I jak już mówiłem, ja jestem wrogiem tej takiej ezo-ufologii. Ezo to znaczy rzeczywiście w niektórych przypadkach takie spotkania, co już zauważamy, prawda, że w niektórych przypadkach takie incydenty bardzo działują na ludzi. Ludzi. To znaczy ci ludzie rzeczywiście jakoś się pod ich wpływem zmieniają, to znaczy jest to przeżycie na tyle silne, że prawda powoduje u nich określone zmiany światopoglądu, natomiast w tym przypadku doszło rzeczywiście no, do nie tylko zmiany światopoglądu, ale i do wykształcenia jakiegoś tam e, e, rzekomo daru o charakterze nadnaturalnym. Osobiście w to nie wierzę natomiast tutaj ten przypadek był ciekawy ja pamiętam jeszcze jak prawda już może w latach 90. to był jak ukazał się taki bardzo ciekawy reportaż o tym przypadku pani, pani że rzeczywiście była to historia, ta pierwsza, to pierwsze stadium historii było bardzo ciekawe i myślę, że ono mimo wszystko jest warte uwagi. Natomiast tutaj jak już powiedzieliśmy, no w wielu przypadkach dzieje się tak, że zaczyna się całkiem fajnie, a kończy się gorzej. Myślę, że mimo wszystko tutaj warto o tym pamiętać. Warto pamiętać o tym, co wydarzyło się na grzybach w roku 1986. No tu w przypadku pani Sofi jednak warte podkreślenia jest to, że Właśnie m.in. Kazimierz Kozowski i inne osoby zajmujące się tego rodzaju przypadkami, że tak powiem, postanowiły na poważnie zbadać Zofię i przeprowadzono badania lekarskie, tutaj wspominałeś o tym plancie i faktycznie badania rengonowskie wykazały, że coś tam jest w mózgu. Lekarze nawet stwierdzili, że w zasadzie to obecność jakiegoś buza czy też ciała obcego w tej wielkości Unii w zasadzie powinno powodować jej śmierć, a jednak nadal żyje, prawda? No dokładnie, dokładnie. Miejmy nadzieję, że ma się dobrze. Natomiast przejdźmy może do, do ostatniego przypadku, który omówimy dzisiaj. Mm -hmm. Ja mam nadzieję, że zainteresowaliśmy trochę naszych słuchaczy tymi historiami, spotkań trzeciego stopnia z Polski, bo one wszystkie wyglądają bardzo odmiennie o tych, którymi zasypują nas Amerykanie. Ja zawsze, kiedy czytam podobne historie, ja bardzo lubię do nich powracać, to podnoszę takie wrażenie, że czasem rzeczywistość jest dziwniejsza, niż fikcja. E natomiast przejdźmy może do ostatniego przypadku, do przypadku zbędzienicy nockowej na Podkarpaciu, który badał pan Arkadiusz Miazga. Jest to niezwykły przypadek, bardzo ciekawy. Zainteresowało no, chyba wszystkich nim e, to, e, jak wyglądały istoty, które tam zaobserwowano. A był to dość złożony przypadek, my może ograniczymy się do, do samego, do samej kwestii obserwacji tych istot. Otóż m, główny świadek tego wydarzenia, który wcześniej obserwował y, prawda, w okolicy no, dość dziwne manifestacje y, świetlne, zaobserwował pewnego rodzaju coś, co przypominało mu no, pożar, i chcąc pomóc, prawda, sąsiadowi, który mógł być w potrzebie, udał się na to miejsce, natomiast pożaru nie zastał. Co ciekawe, towarzyszyły mu córki, i kiedy pan, pan, prawda, Kazimierz, bo tak mu było, na imię powracał do domu, nagle jedna z jego córek krzyknęła, że pojawiło się coś bardzo dziwnego. I rzeczywiście pojawiło się coś bardzo dziwnego, wiem, był to ekran, coś w rodzaju ekranu, na tle którego stały dwie wysokie postaci. On się znajdował dość wysoko w powietrzu, natomiast co ciekawe zbliżał się do pana, pana Kazimierza, który Aha. poruszał się na, na, na motocyklu w stronę domu. Było to o tyle dziwne zjawisko, że rzeczywiście widać było w nim dwie humanoidalne postaci. Dość, dość prawda. Jedna była dość wysoka. One troszkę były no, były humanoidalne, ale nie do końca przypominały ludzi. Jak opisała to prawda jedna z córek yy, świadka natomiast ten, ten, ten, ten ekran, jasny ekran w kształcie prostokąta poruszał się cały czas ze, ze światkami i w nim właśnie było widać te dwie istoty. Tak, a następnie ten dziwaczny ekran zniknął i na tym obserwacja się skończyła. Piotrze, zatrzymaliśmy się na roku 87 ja tylko przypomnę wszystkim Państwu, że część, większość tych przypadków jest opisana u nas na stronie www.infra.org.pl i co jakiś czas tak jak tu Piotr wspomniałeś powracamy do, do tych, tego rodzaju zdarzeń istnieje jeszcze cała grupa przypadków późniejszych z lat 90 i nawet jeszcze ale idąc całkiem niedawno, bo ostatni przypadek, o którym byśmy chcieli opowiedzieć, przy roku 2008, ale może już na nich skupimy się w kolejnej audycji i postaramy się dosyć szczegółowo je opisać. Dokładnie tak, bo tutaj pozwoli nam to dostrzec pewną bardzo charakterystyczną rzecz, mianowicie taką, że te przypadki z lat 70., -tych, 80. -tych bardzo różnią się od tego, co miało miejsce w Polsce. Nie odnajdziemy już takich historii. Ich nie ma, ewentualnie o nich się nie mówi. One są niezwykle rzadkie. Nie wiem, z czego to wynika, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, co się zmieniło, czy zmieniło się coś w umysłach ludzi, że po prostu tych kosmitów już nie widują. Nie chcą ich widywać. Być może ci kosmici byli od, od, od jakąś odskoczniem, od szarej codzienności. Natomiast nie byli też czysto wyimaginowanymi, bowiem jak wiemy no niektórym z nich udało się zostawić ślady nie tylko na ziemi, prawda, ale i w historii tak, tak jak w przypadku Jana Wolskiego I dlatego ja myślę, że te przypadki nieamerykańskie te przypadki polskie, te przypadki niefilmowe niestandardowe, nie takie jak nasze są niezwykle ciekawe i warte zaprezentowania, bo one ukazują nam no, nie tylko jakieś tam fantastyczne teorie o kosmitach, ale ukazują nam również ewolucję tego zjawiska. Ewolucję nie w, w jakimś sensie prawda, tutaj yy, kosmicznych eskapad obcych istot, ale ewolucję tego, jak my na to patrzymy, jak, yy, jak to wygląda prawda, yy, z ujęcia człowieka, który, który próbuje się przyglądać temu bądź co bądź bardzo tajemniczemu zjawisku i, i godnemu dalszej uwagi na przestrzeni lat. Tak, dokładnie. Tutaj chciałbym tylko podkreślić, że nie będziemy mówić o e, zjawisku tak zwanych kontaktowców, dlatego że to jest zupełnie inna kategoria troszkę wymykająca się jakiejkolwiek, e, że tak powiem, obiektywnej ocenie. Natomiast będziemy mówić o e, przypadkach, że tak powiem, realnego e, fizycznej obecności e, dziwnych e, istot e, tutaj w naszym świecie, obserwowanych przez świadków, którzy wydają się być jak najbardziej wiarygodni. Także zapraszam Państwa do kolejnej audycji, którą właśnie poświęcimy tym przypadkom najnowszym. Dziękuję Ci Piotrze. Ja, ja również dziękuję. I do usłyszenia w kolejnej audycji.